Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie Jak zwykle mówi do was Piotr Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną Że słuchacie podcastu Że chcecie uczyć się polskiego razem ze mną Jest mi bardzo, bardzo przyjemnie z tego powodu Bardzo się cieszę, że tak wiele osób Chce słuchać podcastów, które robię Chce używać lekcji, które robię I... Dziękuję Wam bardzo za listy, które od Was dostaję, za wiadomości od Was o tym, jak szybko robicie postępy. Wiadomości o Waszych postępach są dla mnie bardzo cenne. Bardzo lubię dostawać właśnie takie informacje o tym, czy robicie postępy, czy podobają Wam się kursy bardzo, bardzo mnie cieszą wasze opinie cieszę się, że wiele pozytywnych opinii jest o kursie Daily Polish Listening czyli 365 historyjek po polsku to kurs w którym są historyjki dla średnio zaawansowanych nie ma tam tłumaczenia wszystko jest po polsku, tak jak w naszych podcastach, tak jak w tym podcaście. Właśnie ten podcast będzie przypominał trochę ten kurs, bo chciałem opowiedzieć wam historię z Sherlockiem Holmesem. Wiem, że bardzo lubicie historie kryminalne, historie lekkie, historie ciekawe. Takie właśnie na wakacje. Na wakacje można wziąć e, jakiś odtwarzacz MP3. Wystarczy zwykły telefon, słuchawki. Można iść na plażę, opalać się na plaży, słuchać. Można iść w góry na spacer. Można iść na przykład do lasu. Można biegać. I w tym czasie słuchać, w tym czasie można uczyć się języka polskiego, równocześnie wypoczywając. I można słuchać właśnie tych ciekawych historyjek, ciekawych opowiadań. Mam nadzieję, że w ten sposób szybko, szybko poprawicie swój język polski. Dlatego dziś przygotowałem opowiadanie... O Sherlocku Holmesie jest to wersja trochę uproszczona mm, opowiadania Sprawa Tożsamości. Właśnie podobne historyjki opowiadam w tym kursie Daily Polish Listening 365 historiek po polsku. Dla początkujących ten kurs może być zbyt trudny, jak mówię, jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych. Jeśli jesteście początkujący, to polecam wam 100 Daily Polish Stories, 100 polskich historiek, tam są pytania i odpowiedzi i pytania i odpowiedzi to jest doskonała metoda żeby zacząć naukę żeby wdrożyć się w język żeby zacząć myśleć po polsku bo to jest najważniejsze a później można przestać już odpowiadać na pytania można zacząć słuchać, można zacząć cieszyć się językiem i cieszyć się samą treścią mieć radość ze słuchania po polsku i prawdę mówiąc Najlepiej zapomnieć, że uczycie się, najlepiej cieszyć się, mieć radość z samej historyjki i skoncentrować się na treści, a nie na tym, że akurat uczę się po polsku. Nieważne, że to jest język polski, ważne, że historia jest ciekawa i dzisiaj właśnie taką ciekawą historię dla was przygotowałem. Zatem słuchawki na uszy, <śmiech> przygotujcie się, bo historia jest kryminalna, jest ciekawa i jest równocześnie zabawna. Tak jak to historie o Sherlocku Holmesie. Dziś historia pod tytułem Sprawa tożsamości. Jeszcze zanim zacznę. Powiem tylko, co to jest tożsamość. Tożsamość to to, kim jesteśmy, to jak się nazywamy. Nasze imię, nasze nazwisko to jest nasza tożsamość. Również to kim się czujemy, kim jesteśmy to również jest nasza tożsamość. Zatem sprawa tożsamości, część pierwsza. Drogi przyjacielu, powiedział Sherlock Holmes, gdy usiedliśmy przy kominku, w jego domu przy Baker Street. Życie jest nieskończenie bardziej dziwne od tego, co możemy wymyślić. Nigdy nie wymyślimy tego, co przynosi życie. Gdybyśmy mogli wyjść przez to okno, latać nad miastem, Delikatnie chodzić po dachach I przyglądać się rzeczom, które właśnie mają miejsce Dziwnym zbiegom okoliczności Planom Cudownemu biegowi wypadków Odkrylibyśmy, że życie jest bardziej interesujące niż książki Nie wierzę w to, odpowiedziałem Historie w gazetach nigdy nie są zbyt interesujące Właściwie zawsze są nudne To dlatego, że, odpowiedział Holmes Gazety zawsze powtarzają policyjne raporty i oficjalne wiadomości Możesz być pewny, że nie ma nic dziwniejszego niż zwyczajne życie – Wiem – powiedziałem – twoje sprawy są zawsze bardzo ciekawe, ale spójrzmy do dzisiejszej gazety. Przyniosłem gazetę i zacząłem czytać. Artykuł mówił o mężu, który był okrutny dla swojej żony. – Nie muszę nawet tego czytać – powiedziałem – jestem pewien, że facet miał kochankę, że napił się alkoholu. I zaczął bić żonę Jestem też pewien, że była tam współczująca siostra albo właścicielka mieszkania Wybrałeś zły przykład, Watsonie Pracowałem nad tą sprawą Ten facet, Mr. Dundas Nie miał kochanki, nie pił i nie uderzył swojej żony W rzeczywistości? Po każdym posiłku wyjmował swoje sztuczne zęby i rzucał nimi swoją żonę. Musisz przyznać, że nikt by tego nie wymyślił. Masz jeszcze jakieś ciekawe sprawy teraz? Zapytałem. Cóż, pracuję nad dziesięcioma albo dwunastoma sprawami, ale żadna z nich nie jest interesująca. Są ważne. Rozumiesz, ale nie są interesujące Zauważyłem, że te mniej ważne sprawy są zwykle bardziej interesujące Jeśli mamy do czynienia z dużym morderstwem To motywy są z reguły oczywiste Więc z reguły te sprawy nie są zbyt interesujące Myślę jednak, że za kilka minut będę miał ciekawą sprawę Holmes patrzył przez okno na szare ulice Londynu Na ulicy stała kobieta Nerwowo poruszała rękoma Było oczywiste, że nie może się na coś zdecydować Nagle kobieta przebiegła przez ulicę I usłyszeliśmy dzwonek do drzwi Znam te symptomy, powiedział Holmes. Gdy kobieta waha się, nie może podjąć decyzji, to znaczy, że ma problemy miłosne. Potrzebuje pomocy, ale uważa, że jej problem jest zbyt delikatnej natury. Jednak, gdy kobieta nie waha się i od razu dzwoni do drzwi, to z reguły znaczy, że się zdecydowanie myliła. W tym przypadku ta kobieta jest zdezorientowana i potrzebuje wyjaśnień. W czasie, gdy Holmes mówił, jego służący zapowiedział panią Mary Sutherland. To była wysoka kobieta. Miała na sobie kapelusz z czerwonym piórem, czarny żakiet, ciemnobrązową suknię i szare rękawiczki w uszach miała złote kolczyki. Holmes spojrzał na nią i powiedział – Czy przy tak słabym wzroku nie było pani trudno pisać na maszynie? – Kiedyś było – odpowiedziała pani Sutherland. – Ale teraz mogę pisać bez patrzenia na klawiaturę. Za moment, gdy zrozumiała, że Holmes tak wiele o niej wie – Wyglądała na zdziwioną i trochę przestraszoną. Skąd pan o tym wie? Zapytała. To moja praca. Odpowiedział Holmes śmiejąc się. Gdybym nie wiedział takich rzeczy, po co ludzie mieliby do mnie przychodzić? W każdym razie widzę odcisk okularów na pani nosie. Przyszłam tutaj, powiedziała Ponieważ chcę się dowiedzieć, gdzie zaginął pan Hosmer Angel. Dlaczego się tak pani spieszy? Zapytał Holmes. Znowu pani Sutherland wyglądała na zdziwioną. Więc Holmes wyjaśnił, że jej buty są nieodpary i że nie są dokładnie zapięte. Tak. Wyszłam w pośpiechu z domu, bo byłam zła na pana Windybank, czyli Mojego ojca Nie chciał zapytać Policji o pana Angel Powiedział, że nic złego się nie stało To mnie zdenerwowało I przyszłam do pana Pani ojciec? Powiedział Holmes To musi być Pani ojczym Skoro ma pani Inne nazwisko A tak, mój ojczym Mówię na niego Ojciec, choć to trochę dziwne Wie pan, on jest tylko pięć lat starszy ode mnie Czy pani matka nadal żyje? Zapytał Holmes O tak, moja matka żyje i ma się dobrze Odpowiedziała pani Sutherland Nie byłam szczęśliwa, gdy wyszła za pana Windybank Zaraz po tym, jak zmarł mój ojciec Dodatkowo mój ojczym jest piętnaście lat młodszy od matki. Ojciec był hydraulikiem i miał swoją firmę. Po jego śmierci matka kontynuowała pracę w firmie, ale ojczym namówił ją, żeby sprzedała interes. Czy pani żyje z tych pieniędzy? Zapytał Holmes. O nie, odziedziczyłam trochę pieniędzy po moim wuju. Nie mogę nimi dysponować, ale z odsetków mam tysiąc funtów rocznie. Hmm, to powinno wystarczyć na całkiem komfortowe życie, powiedział Holmes. Oddaję te pieniądze matce, a sama żyję z pisania, odpowiedziała. Proszę teraz opowiedzieć nam o panu Hosmer Angel. Poprosił Holmes Pani Sutherland Odetchnęła głęboko I powiedziała Spotkałam go na balu hydraulików Organizatorzy wysyłali Zaproszenia do ojca A po jego śmierci Do matki Ale ojczym nie chciał Żebyśmy tam chodziły Mówił, że przyjaciele ojca Nie są odpowiedni Dla nas Jednak tego dnia ojczym był w interesach we Francji. Razem z matką poszłyśmy na bal i tam poznałam pana Angel. Przypuszczam, że ojczym był zły na was, gdy dowiedział się, że poszłyście na bal. Nie, nie aż tak bardzo, odpowiedziała pani Sutherland. Ojciec wiedział, że nie można powstrzymać kobiety, gdy czegoś naprawdę chce. Hmm. – Czy widziała pani pana Angel po balu? – zapytał Holmes. – Tak, ale on nie przychodził do mnie, gdy ojciec był w domu. Ojciec nie chciał mieć obcych w domu, więc pan Angel powiedział – Musimy poczekać, aż twój ojciec wyjdzie do, wyjedzie do Francji, zanim się zobaczymy. W międzyczasie możemy pisać do siebie. – W tym czasie była pani z nim zaręczona? – zapytał Holmes. – O tak, byliśmy już zaręczeni. – Zaręczyliśmy się już na pierwszym spacerze. – Pan Angel pracował na ulicy Ledenhall. W jakim biurze? – Tego właśnie nie wiem. – A więc, jak pani wysyłała listy? On odbierał je z punktu pocztowego na Ledenhall. Powiedział, że ludzie mogliby mieć powody do plotek, gdyby zobaczyli listy. Powiedziałam mu, że mogłabym pisać listy na maszynie, tak jak on. Ale on odpowiedział, że listy pisane na maszynie nie są tak osobiste. To pokazywało... Jak bardzo przywiązywał wagę do szczegółów Myślał o wszystkim Zawsze mówię, że małe rzeczy są najbardziej istotne Czy pani pamięta coś jeszcze o panu Hosmerangel? To był bardzo nieśmiały człowiek, panie Holmes Zawsze wolał spacerować wieczorami Zamiast w ciągu dnia był bardzo delikatny. Nawet głos miał delikatny. Powiedział mi, że chorował na płuca, gdy był dzieckiem i od tej pory musiał szeptać. Zawsze nosił bardzo eleganckie ubrania. Miał słaby wzrok, tak jak ja. Zawsze nosił okulary przeciwsłoneczne. Co się stało, gdy wrócił pani ojciec z Francji? Zapytał Holmes. Pan Angel przyszedł do mnie i powiedział, że musimy się pobrać, zanim wróci ojciec. Był bardzo poważny. Powiedział, połóż rękę na Biblii i przysięgnij, że będziesz zawsze mnie kochać. Matka zgodziła się na to. Lubiła go od samego początku. Chyba nawet bardziej niż ja. Zaczęli rozmawiać o naszym ślubie i wtedy powiedziałam, że chcę zapytać ojca. Powiedzieli, że to nie ma sensu. Nie chciałam robić nic w sekrecie. Napisałam więc list i wysłałam do jego biura we Francji. List wrócił do mnie w dzień ślubu. On nie dostał listu. Wyjechał z Francji, zanim list tam dotarł. Co za pech! Wasz ślub był zaplanowany na piątek w tym tygodniu. Czy odbył się w kościele? Tak, ale był bardzo skromny. W dzień ślubu Hosmer przyjechał dorożką, aby zabrać matkę i mnie do kościoła. Ponieważ w dorożce były tylko dwa miejsca, ja i matka pojechałyśmy dorożką, a Hosmer pojechał taksówką. Dojechałyśmy pierwsze do kościoła. Potem przyjechała taksówka, ale jego w niej nie było. Taksówkarz nie rozumiał, co się z nim stało. Hmm, wygląda na to, że was oszukał. O nie, Hosmer był zbyt dobry, nie zostawiłby mnie. Każdego ranka powtarzał, kochaj mnie, nawet jeśli coś się ze mną stanie. Czekaj na mnie, ja wrócę. Wydawało mi się, że to bardzo dziwne, ale teraz wszystko rozumiem. Rzeczywiście, to wiele wyjaśnia. Jak pani myśli, czy on wiedział, że pani jest w niebezpieczeństwie? Myślę, że tak. Ale czy on wiedział, co było tym niebezpieczeństwem? – Nie, nie wydaje mi się. – Jeszcze jedno pytanie – powiedział Holmes. Jak zareagowała pani matka? – Była zła. Powiedziała, że powinnam o nim zapomnieć. – A pani ojciec? – Czy opowiedziała pani mu o wszystkim? – Tak, on powiedział, że coś strasznego musiało się wydarzyć, że Hosmer wróci – — Zgadzam się z ojcem. On nie mógłby mnie zostawić. Zgadzam się z nim. — Dlaczego Hosmer miałby mnie zostawić? Przecież nie chodziło o pieniądze. Hosmer nie pożyczał nigdy pieniędzy ode mnie. Nie mógł zabrać pieniędzy i uciec. Wtedy wyjęła chusteczkę i zaczęła płakać. — Postaram się pani pomóc — powiedział Holmes — Proszę o tym nie myśleć i najlepiej zapomnieć o Hosmerze. Czy pan myśli, że już nigdy go nie zobaczę? Obawiam się, że nie. Co się z nim stało? Proszę zostawić mnie z tym problemem. Będę potrzebował list od pana Angel. Dokładny opis, jak wygląda i adres do pani ojca. Nigdy nie miałam adresu do pana Angel, tu mam adres do ojca. On pracuje dla importera win. Mam też ogłoszenie z opisem Hosmera, które zamieściłam w gazecie. Potem pani Sutherland wyszła mówiąc Zawsze będę czekała na niego. Część druga. Gdy pani Sutherland wyszła, wtedy Holmes powiedział: Ta młoda kobieta jest całkiem interesująca, ale jej mały problem jest całkiem zwyczajny. Czy mógłbyś przeczytać mi, jak wygląda Hosmer Angel? Wtedy zacząłem czytać ogłoszenie, które zostawiła kobieta. Zaginął mężczyzna o nazwisku Hosmer Angel, ma pięć stóp i siedem cali wzrostu, silnej budowy ciała, ciemne włosy, brody i wąsy, lekko łysiejący. Nosił ciemne okulary, miał problem z mówieniem, ma ciemną karnację twarzy, był ubrany w czarny płaszcz, czarną kamizelkę, czarne spodnie i brązowe buty. Proszę o kontakt z panią Sutherland. I tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, powiedział Holmes. Spójrz na te litery. Co widzisz? List jest napisany na maszynie, powiedziałem. Nawet podpis jest napisany na maszynie. To bardzo ciekawe. Dlaczego? Czy widzisz... Jak to jest istotne Dla sprawy? Nie bardzo Odpowiedziałem Może Hosmer nie chciał się Podpisywać pod obietnicami Które zrobił? Nie, nie, nie To nie było jego celem Powiedział Holmes Teraz napiszę dwa listy Które rozwiążą zagadkę Jeden list Do firmy pana Windbank, A drugi Osobiście do niego z pytaniem, czy może się z nami spotkać jutro o szóstej rano. Następnego dnia, kilka minut przed szóstą, przyszedłem na Baker Street. Holmes właśnie robił jakiś eksperyment chemiczny. Rozwiązałeś problem? Zapytałem wchodząc do pokoju. Tak, to związek barytu. Nie, o to mi chodzi. Czy rozwiązałeś problem pani Sutherland? O to chodzi. Myślałem, że pytasz mnie o ten eksperyment chemiczny. Tam nie było nigdy żadnej zagadki. Jedyny problem to to, że ten łajdak nie zrobił nic nielegalnego, za co mógłby odpowiadać. Kim jest Angel i dlaczego zostawił panią Sutherland? Zapytałem. Ale Holmes nie zdążył odpowiedzieć, bo właśnie ktoś zapukał do drzwi. To ojczym dziewczyny. Odpisał, że przyjdzie o szóstej, powiedział Holmes. Do pokoju wszedł wysoki mężczyzna. Nie miał ani brody, ani wąsów. Miał ciemną karnację, szare oczy i czarny kapelusz. Dzień dobry, panie Windbank. Powiedział Holmes To jest pana list W którym potwierdza pan przybycie tutaj Zgadza się Przepraszam, że moja córka Zaprząta panu głowę Swoim małym problemem Myślę, że nasze problemy rodzinne Powinny zostać z nami W każdym razie myślę, że Nie odnajdzie pan Pana Hosmera Angel Przeciwnie Odpowiedział Holmes Jestem prawie pewien, że go odnajdę. Windybank rzucił rękawiczki. Cieszę się, że to słyszę, powiedział. Ciekawa rzecz, powiedział Holmes. Maszyny do pisania różnią się od siebie zupełnie jak pismo ręczne. Na przykład, na tym liście od pana mogę zauważyć, że litera R jest delikatnie zniekształcona. Znalazłem czternaście charakterystycznych cech pańskiej maszyny do pisania. Piszemy wszystkie listy na maszynie w biurze, odpowiedział Windbank. Więc teraz, kontynuował Holmes, pokażę panu coś naprawdę ciekawego. Prawdę mówiąc, mam zamiar napisać książkę na temat znaczenia maszyn do pisania w kryminalistyce. Pan Windybank aż podskoczył. Zabrał swój kapelusz i powiedział Nie mam czasu na te śmieszne rozmowy. Jeśli może pan złapać tego człowieka, to dobrze. Proszę mnie poinformować, gdy to już się stanie. Oczywiście, odpowiedział Holmes. Podszedł do drzwi i zamknął je na klucz Chcę panu powiedzieć, że właśnie go złapałem Co? Gdzie? Krzyczał Windy Bang. Nie rozumie pan, to bardzo proste Mówił dalej Holmes To była bardzo prosta sprawa Proszę usiąść i już wszystko panu wyjaśniam Pan Windy Bang usiadł w fotelu nie zrobiłem nic niezgodnego z prawem, powiedział Obawiam się, że ma pan rację Ale to było dość okrutne i bez serca Zobaczmy dokładnie, co się stało, powiedział Holmes Potem, potem Holmes usiadł i zaczął wyjaśniać Mężczyzna żeni się ze starszą od siebie kobietą dla pieniędzy Może używać pieniędzy córki, dopóki ta mieszka z nimi z matką Córka ma mnóstwo pieniędzy, zatem to ważne, by jej nie wypuścić z domu Ale córka jest zakochana, więc wkrótce będzie chciała wyjść za mąż Najpierw mężczyzna mówi córce, że nie powinna wychodzić za mąż, ale to nie rozwiązuje problemu. Potem córka mówi ojcu, że chce pójść na bal. Co robi zatem inteligentny ojczym? Z pomocą matki przebiera się, zakłada okulary i dolepia sztuczną brodę i wąsy. Zmienia swój głos... Mówi bardzo cicho Plan może się udać, bo córka ma słaby wzrok Na balu mężczyzna przejmuje kontrolę hmm, Najpierw to był tylko żart Powiedział cicho pan Windy Bank Nie myśleliśmy, że dziewczyna się zakocha <śmiech> Zgadza się, to pewnie prawda Kontynuował Holmes ale dziewczyna naprawdę się zakochała i pan zdecydował zakończyć sprawę. Zaczął się pan z nią spotykać częściej. Potem poprosił pan ją o rękę. Jednak było to zbyt podejrzane, że zawsze wyjeżdża pan do Francji, gdy Angel spotyka się z córką. Musiał pan zdecydowanie zakończyć tę grę. Zaaranżował pan przysięgę na Biblię i obiecał ślub. Potem pan zniknął. Wszedł pan do taksówki jednymi drzwiami, a wyszedł drugimi. Myślę, że tak się miały wypadki, panie Windybank. Może to prawda, powiedział Windybank, ale nie zrobiłem nic nielegalnego. A pan łamie prawo, zatrzymując mnie. Ma pan rację. Nie zrobił pan nic nielegalnego, powiedział Holmes i otworzył drzwi. Ale zasługuje pan na karę, a ja nie mogę tego zrobić. Pan Windybank natychmiast wyszedł. To zdecydowanie zimny łajdak, powiedział Holmes i roześmiał się. Będzie kontynuował swoje sprawki, aż zrobi coś naprawdę złego W każdym razie, ta sprawa ma też ciekawe miejsca Nie bardzo rozumiem, jak do tego doszedłeś, powiedziałem Cóż, to było jasne od samego początku, że Hosmer Angel miał bardzo dobre powody aby zrobić to co zrobił Ale jedynym człowiekiem Który miał zysk z tej sytuacji To ojczym pani Sutherland Tysiąc funtów rocznie Ojczym i Angel Nigdy nie pokazywali się razem Ciemno okulary Wąsy, zmiana głosu W końcu Brak podpisu na liście to spowodowało, że zacząłem podejrzewać, że mężczyzna ma charakter pisma łatwy do rozpoznania przez panią Sutherland. Jak sprawdziłeś swoje podejrzenia? Zapytałem. Najpierw napisałem do firmy pana Windybank. W liście opisałem pana Angel, ale pominąłem takie rzeczy jak okulary, wąsy i cichy głos. Zapytałem, czy mają takiego pracownika. Odpisali do mnie, że pracuje u nich James Windybank, który pasuje do opisu. Potem napisałem do pana Windybank, aby zaprosić go tutaj na rozmowę. Miałem nadzieję, że odpisze mi na maszynie. Potem porównałem jego list z listem do pana Angel. To wszystko. Co z panią Sutherland? Zapytałem. Jeśli powiem jej prawdę, to mi nie uwierzy, powiedział Holmes. Może znasz to perskie powiedzenie. Tak samo niebezpiecznie jest odebrać małego tygrysa od jego matki, jak pozbawić kobietę złudzeń. I w ten sposób kończy się historia o Sherlocku Holmesie pod tytułem Sprawa tożsamości. Mam nadzieję, że tak jak ja dobrze się bawiliście. Gratuluję wam wysłuchania całej historii, całego podcastu aż do końca. Bardzo fajne są historie właśnie o Sherlocku Holmesie. Bardzo je lubię. Lubię słuchać. Tych historii Po hiszpańsku albo po angielsku Kiedy uczę się tych języków I wam polecam Słuchać ich po polsku Jeśli chcecie Nauczyć się języka polskiego Łatwo i przyjemnie Bez stresu Bez wkuwania na pamięć Różnych reguł gramatycznych Przypadków yy, Końcówek I tak dalej Różnych przenudnych rzeczy Moim zdaniem, o wiele ciekawiej uczyć się słuchając, czytając ciekawe historie. Wtedy zapominamy zupełnie, że uczymy się nowego języka. Zapominamy o gramatyce i całym sobą skupiamy się właśnie na treści. Chcemy zrozumieć, co ciekawego jest w historii. Tak właśnie. Uczą się dzieci, tak? My uczymy się naszego języka, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo mali. Nikt z nas nie poznał najpierw gramatyki, dopiero później, kiedy potrafimy już dobrze mówić, kiedy rozumiemy wszystko, wtedy uczymy się gramatyki. I tak samo ucząc się języka obcego możemy zrobić. Najpierw możemy bardzo dużo rozumieć właśnie słuchając, oglądając filmy, a później, jeśli chcemy dokładnie poznać język, możemy właśnie zainteresować się trochę gramatyką. Ale jeśli ktoś zacznie od gramatyki, to moim zdaniem będzie bardzo, bardzo trudno. W ten sposób nauczyć się nowego języka Nauczyć się języka polskiego Okej, okay, to tyle na dziś Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie Było mi bardzo miło gościć was Było mi bardzo miło opowiedzieć wam tę historię. Jeśli macie chęć jeśli podoba wam się mój podcast, dajcie mi 5 gwiazdek na iTunes. To bardzo mi pomaga, bo dzięki temu mój podcast jest polecany innym osobom, które chcą uczyć się języka polskiego. Jeśli szukacie więcej takich historiek, to polecam wam właśnie mój kurs Daily Polish Listening. 365 historyjek po polsku te historyjki y, są trochę krótsze są podzielone dłuższe historyjki są podzielone na krótsze fragmenty tak żebyście mogli codziennie posłuchać 15-20 minut żeby to nie było zbyt dużo możecie posłuchać takiego fragmentu 2-3-4 razy to bardzo bardzo pomaga, jeśli robicie powtórki. Okej okay, moi kochani, zapraszam was do komentowania, czekam na wasze komentarze, czekam na wasze listy, na listy od was, piszcie do mnie i ściskam was bardzo, bardzo mocno zapraszam na następne podcasty. Trzymajcie się, cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.